Dzień dobry. Korzystając z chwili okazji, chciałem wygłosić luźną pogadankę na tematy związane z obecną sytuacją na świecie. Otóż, sytuacja wygląda tak, że globalny kapitalizm i międzynarodowa finansjera, mając pod sobą media, Władzę polityczną, a dzięki władzy politycznej posiada szkolnictwo pod sobą i całą propagandę. Jest w stanie w taki sposób ukształtowywać społeczeństwo, żyło ono w niewoli, wyzysku i wydawało im się, że oni mają swój wolny wybór, że mają demokrację, że mogą to i tamto, mogą wybrać polityka. Prawda jest jednak taka, że wybór mamy pomiędzy dżubą i cholerą, gdyż wszystkie te ugrupowania są tak naprawdę przedstawicielami międzynarodowej finansjery, przez nich sponsorowani. Oczywiście mogą się ci zdarzać jakieś wyjątki, jakieś nacjonalizmu, jakieś tam odskocznie, przy czym one nie mają racji bytu ze względu na trzymanie przez międzynarodową finansjerę mas mediów i szkolnictwa i władzy politycznej. Więc wszystko jest ustawiane w sposób taki, by każdy był właściwie zrobiony w trąbkach, by ludziom się wydawało, że, że coś mogą, a jedyne, co, co mogą, to tylko ciężko pracować na pseudemeryturę, która coraz robi się bardziej obskurna, w coraz późniejszym wieku, a ludzie są poddawani coraz większej chemicyzacji pożywienia i ich życie może być coraz krótsze. Równocześnie nawala im się w fabrykach coraz cięższe obowiązki pracownicze. Także mało kto już wierzy, że do 67 roku życia przeżyje biznes medyczny. Zamiast pomagać, to jeszcze i dowala. Kombinuje jak tylko kasę ściągać w połączeniu z biznesem farmaceutycznym. Podleczają tylko zewnętrzne objawy różnych dolegliwości chorób, tak żeby w maksymalny sposób wyczesać człowieka do jego końca, By Dożywotnie brał leki na to i tamto, by co chwilę musiał te bajpasy sobie dorabiać, a oni mają z tego kasę. Ludzi się traktuje w sposób szmaciarski. Całe elity są nastawione na jedno, na oszustwo i na zdzierstwo totalne. Pełnia władzy, władza pieniądza i ludzie stłoczeni jak zwierzęta, które oni sami też zjadają ten zwierzęta i sami są jak zwierzyna, jak bydło, które idzie na rzeź. Taki jest los kłamców. Zamiast wprowadzać jakieś oddolne przemiany, żeby każdy z nas dokonywał przemian, które sprawią, że w końcu te elity bandyckie zostaną wyparte. Nie będzie racji bytu w społeczeństwie oddolnie przekształconym Mentalnie na bandycką władzę, bo oddolnie społeczeństwo, taką bandycką władzę, prędzej czy później znajdzie sposób, aby wypluć. Władza jest zależna od większości społeczeństwa. Jeśli całe społeczeństwo zacznie ostro tą władzę usuwać, to od władzy odwróci się wojsko, w końcu policja, w końcu media i prędzej czy później. Ten domek z kart musi runąć jedyną władzą, jaką może mieć ta garstka mafii obecnie rządzącej, globalnej, to jest władza nad mentalnością ludzi, a więc wychowanie. Wychowanie, które czyni z nas współtwórców obecnego systemu śmierci, zagłady, wyzysku. Obecny system zbudowany jest na trzech filarach wychowawczych, które trzymają nas w niewoli i sprawiają, że ten domek skarb jeszcze nie upadł. Może upaść w ciągu jednej malutkiej chwilki. Tylko właśnie to wychowanie, ta mentalność bandycka, która jest wtłaczana w społeczeństwo, sprawia, że społeczeństwo akceptuje obecny stan rzeczy, wspiera i doprowadza do tego, że elity mają się dobrze. Stają się niejako Ludźmi, którzy sami sobie kopią grup. Każdy z tych, którzy w jakiś sposób grają według zasad, jakie władza ustaliła, faszerują się telenowelami, faszerują się programami telewizyjnymi, konkursami. Każdy myśli, żeby tylko dostać lodówkę większą, jak największy konsumpcjonizm, jak największa rywalizacja, dzikość, żeby upchać swojego synalka na stołek przez mamisterkę. Czy inaczej, i następuje dzięki właśnie tej dzikiej mentalności jeszcze większe umocnienie się obecnych elit. Każdy z tych, który akceptuje te zasady i działa, jest współsprawcą obecnego systemu zagłady, wyzysku większości, ruiny, zniszczenia mniejszości słabszych. On za to wszystko współodpowiada. Akceptuje to? Gra według zasad, jakie elity ustalą? staje się terbikiem maszyny śmierci. Dlatego trzeba zrozumieć, co jest korzeniem systemu, który dzisiaj jest tak ruinujący i w sumie niewygodny dla, dla właściwie nikogo, ani dla elit, ani dla społeczeństwa, które jest y, głupie, zniewolone. Trzy filary to fałszywa edukacja, czyli szkolnictwo, Fałszywa propaganda medialna, wychowująca ludzi. Potem fałszywa religia, duchowość, głównie Watykan, tutaj w Europie. W krajach wschodnich mamy hinduizm i mamy też islam jako fałszywe religie, które też kształtują ludzi na drapieżców, na agresorów, na podbojowców. Mamy więc trzy filary systemu. Propaganda medialna, propaganda szkolna i propaganda religijna. Wszystkie te trzy elementy sprawiają, że system będzie trwał. Bo jeżeli one będą wychowywać ludzi na kanalie, no to nad małymi kanaliami mogą stać tylko większe kanalie. Czyli władza będzie odbijać Poziom moralno-etyczny całego społeczeństwa. Nawet gdyby wymienić na najwspanialszych ludzi, elity, które będą chciały jak najlepiej robić to, co dobrze, będzie źle, bo społeczeństwo oddolnie wszystko zrujnuje. Społeczeństwo na przykład polskie jest koszmarne. Koszmarne. Każdy tylko kombinuje, jak okroić drugiego, jak się ustawić na plecach drugiego. A jeżeli pojawiają się jakieś rzekome, altruistyczne elementy, są one zbyt powierzchowne, zbyt fikcyjne, nie trafiają w sedno rzeczywistości, w jaką powinno być symbiotyczne społeczeństwo, gdzie każdy jest nastawiony na dobro innego, tym samym współtworzy system, w którym każdy będzie dbał jeden o drugiego i będzie dobrze dla wszystkich. Stara prawda – zgoda buduje, a nie zgoda ruinuje. Lepiej mieć sąsiada, który Ci Pomoże przykręcić koło, a ty pomożesz mu przytrzymać zrabinę, kiedy on coś chce z dachu ściągnąć? Czy sąsiada, z którym będziesz rywalizował, jak w kapitalizmie jest głoszone? Gdzie jeden będzie miał podbite oko, a drugi wybitego zęba. Taki jest kapitalizm. Agresywny, mięsożarny, nastawiony tylko na brać, brać, brać. Całe środowisko już ledwo wszędzie przy siedmiu miliardach ludzi którzy z palinami i wszystkim doprowadzają do ostatecznej zagłady, do eksploatacji totalnej planety. Grozi nam więc zagłada ekologiczna, grozi też zagłada ekonomiczna. Przy takiej pazerności elit, takiej obłudzie i zakłamaniu może dojść do sytuacji, w której czymś normalnym będzie, że ludzie będą jak w gejcie warszawskim, umierać na ulicy i nie będą przechodzić, będą trupy się walać, trupy niemowlaków, trupy niepełnosprawnych, dzieci z zespołem Dauna, które poumierały z głodu. Wszystko to będzie normalne, bo elity swoją pazernością doprowadzają do zagłady ekonomicznej, ekologicznej i wprowadzając co chwilę niepokoje, wojny, agresję, co jest typową cechą mięsożerców, dochodzi do sytuacji, w której może dojść też do zagłady nuklearnej, kiedy dojdzie do po prostu wymiany bombek. Już wiadomo, że Rosja posiada takie bomby wodorowe, jak już słynna car bomba kiedyś eksplodowała, to ona była jeszcze zmniejszana jej moc ze strachu, żeby coś się nie stało. Skutki jej wybuchu były potworne. A już ten czas, kiedy kilkadziesiąt lat temu ta bomba wybuchła, wiedziano jak zrobić ją o wiele, wiele mocniejszą. Więc wodorowa technika jest potworna. Wystarczy teraz, że dojdzie do jakichś napięć i może dojść do poważnych kłopotów, które zniszczą Ziemię nuklearnie, ekologicznie. No, to już wszystko wysiada powoli. Uszczuplają się zasoby wody. Wszystko jest bez żadnej kontroli. Pazerność elit doprowadza do kompletnej katastrofy ekologicznej, ekonomicznej i być może nuklearnej. Co chwilę wybuchają wojny wojny o ropę, wojny z rzekomym terroryzmem wszystko to jest kłamstwo i propaganda. To jest podbój Stanów Zjednoczonych, który chce zdobyć władzę nad światem. I tak właśnie kończy się okres funkcjonowania Ziemi w jej starym kształcie. Albo się ludzie zmienią oddolnie i wyplewią chwasty w postaci bandyckich, zbrodniczych elit, albo Ziemia wypluje ich z powierzchni poprzez totalną zagładę. Mamy więc zmądrzenie społeczeństwa poprzez usunięcie fałszywej mentalności religijnej, psychologicznej i tak dalej, całej tej mentalności, która jest gdzie najpierw propaganda ukształtowała tradycje, potem te tradycje są przejęte przez rodziny i z pokolenia na pokolenie. Ludzie są uczeni drapieżnictwa, agresji, jak przez studia się dostać, jak się dopchać do koryta, jak nie kopać robów, niech inni kopią, a ja zdobędę to i tak dalej. Yy, trzeba podbić, trzeba zdobyć. Ja potrzebuję tego, ja potrzebuję tamtego, ja potrzebuję mięsa, mleka, ja potrzebuję mieszkania, ja potrzebuję muszę to zdobyć, a żeby to zdobyć, jest tego za mało, to trzeba się pchać. I to jest właśnie taka, taki trzon tej mentalności zaborczej, która tkwi w każdym z nas. Fałszywa religia, która mówi o miłości, dobroci, a tak naprawdę, która mówi, że trzeba zniszczyć szatana, który trzeba walczyć z diabłem, też wprowadza element tak naprawdę rywalizacji, wojny. Jest wojna z diabłem, diabła trzeba pokonać, albo my, albo diabeł. Albo my, albo fałszywe religie, trzeba zniszczyć obce pomniki, i tak dalej. To już ta mentalność yy, takiego braku symbiozy, takiej, takiej agresji, walki, tego dualizmu Boga i szatana, już na starcie człowieka kształtuje właśnie yy, negatywnie. No i potem, yy, jeżeli coś trzeba zdobyć, no to ci najsilniejsi zdobędą wszystko. Ci, ci najsilniejsi będą pełni władzy i, i za pomocą propagandy tak ustawiam wszystkich, że komuś się będzie wydawało, że jest demokracja, bo może iść raz do roku, czy raz na cztery lata gdzieś coś wybrać, jakiegoś polityka pomiędzy politykiem A a B, a polityk A i B są z międzynarodowej finansjery i ja mam wolność, ja mam wybór, a potem ten polityk już robi za nas wszystko, nie? Raz na cztery lata możesz wybrać prezydenta takiego lub tamtego, oboje są Yy, podobni do siebie a potem już nie masz wpływu na nic jedyne co możesz to tylko oglądać telenowelę i tam ci powiedzą że jest wszystko ok nie? Że, że trzeba się uczyć żeby tam zdobyć yy, lepsze stanowisko, że trzeba awansować, trzeba walczyć tego, cały czas jest ta mentalność ludzi od początku do końca kształtowana w taki sposób byli oni mentalnymi niewolnikami byli parobkami pracującymi dla korzyści tych, którzy tą propagandę tworzą. W kapitalizmie nic nie ma za darmo. Jeżeli komuś się wydaje, że sobie ogląda telenowele za darmo, to się grubo myli. Ogromne pieniądze są wtłaczane, żeby te telenowele powstały. One muszą mieć jakiś cel, one muszą coś robić z człowiekiem, że im się opłaca wydawać taką ogromną kasę na aktorów, na to wszystko, na ten cały bandycki show, który jest obrzydliwą hołdurą, a też już pomijmy artystyczne elementy, ale tam musi być wtłaczana taka socjotechnika, która kształtuje człowieka potem na niewolnika, że on w podatkach zapłaci za tą telenowelę i zapłaci za wszystko. Stanie się po prostu niewolnikiem, który się wydaje, że coś tam dostał za darmo, a tak naprawdę za wszystko on płaci, a elity się panoszą. I tak całe społeczeństwo jest obrobione w sposób bardzo sprytny, cyniczny. Suma wszystkich cynizmów tych malutkich łobuzów, którzy dzisiaj żyją wśród nas, doprowadza do tego, że wielka cyniczna władza ich oszuka do kwadratu. Taki malutki łobuz zrobi w trąbkę swojego sąsiada, kogoś tam oszuka, podkręci, a potem jego władza tak ustami że zapłaci Idealnie tyle, ile sam nabrąchał. A potem udaje męczennika, jaki ja biedny, jak ja pokrzywdzony. Ja nic jad dobrze, ja tam babcie przeprowadzim na drugą stronę. Ja w kościółku dałem nadaninę, a mnie takie nieszczęście w chrześcijańskiej, właśnie mentalności zaczyna się najpierw od Ewangelii, tam jakiś Mateusza, Łukasza, Jana, Marka, a kończy się potem wszystko na tak zwanej Ewangelii Joba. Każdy jest, biednym, niewinnym Jobem, pokrzywdzonym przez Boga, doświadczanym, wystawionym na próbę. No ja taki dobry, a mnie takie zło spotyka. No, no jestem jak niewinny Job. Czyli kończy się potem na Ewangelii Joba. W Kościele Katolickim Księga Joba jest właściwie tą centralną księgą, najważniejszą. Każdy z męczennikiem, biednym, pokrzywdzonym, tak jak Stany Zjednoczone są biedne, pokrzywdzone, 11 września zostali brutalnie zaatakowani. Stracili tysiące osób, no i teraz oni się muszą bronić i podbijać wszystkie kraje. To, że miliony osób zginęło w trakcie ich wojenek, no to nie jest, bo tamci to źli oni się zasłużyli. A my walczymy o, o, o, o to, żeby się ratować z jesteśmy męczennikami, myśmy, my jesteśmy biedni, pokrzywdzeni, a tamtych musimy zniszczyć, bo oni nas zniszczą. Co Irak miał wspólnego e, z 11 września, nawet jeżeli był znany tą propagandą? Czy któryś z nich był z Iraku, z tych, którzy oni podali, Osama był z Arabii Saudyjskiej, napadli Afganistan, napadli Irak, teraz próbują zdławić Syrię, zniszczyli Libię. Wiele krajów w taki sposób właśnie cyniczny podbijali terrorystycznymi właściwie napadami tej drony. Samoloty takie bezzałogowe no to, to są terrorystyczne napady bez sądu na ludzi, mordowanie, zabijanie według swojego widzimisię. Każdy, kto będzie niewygodny, może liczyć na to, że Drongo sztachnie, bo, bo sobie tam ci na górze ustalili, że lepiej go sprzątnąć, bo to niby terrorysta. O intrygach NSA, Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, no to już wiemy, jak walczyli z terroryzmem np. w Brazylii, gdzie też żadnego terroryzmu nie było, a oni najbardziej w Brazylię w Ameryce Łacińskiej. Potem największe potęgi gospodarcze były najbardziej kontrolowane przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa, jak Edward Snowden nam objawił. Uciekł do Rosji i wyśpiewał całą prawdę, jak było. Walka z terroryzmem w Niemczech, największej potędze gospodarczej, to była po prostu zwykła inwigilacja gospodarcza, szpiegostwo gospodarcze. Potem przekazywano to z tego co zrozumieliśmy amerykańskim firmom te informacje odnośnie zdobytych ze szpiegostwa i one zdobywały przewagę negocjacyjną w walce o rynki i to było na korzyść samych zjednoczonych. Wiele innych aspektów wyszło, które pokazały, że pod pozorem tak zwanej walki z terroryzmem i szpiegowania, żeby wyłapać terrorystów było szpiegostwo gospodarcze, szpiegostwo no, no, na różnych tam... Na Narkomanów nawet łapano, no to jeszcze by można było niby potraktować z przymrużeniem oka, ale to pokazuje, że w żaden sposób nie było to, to była walka z terroryzmem, tylko po prostu legalna inwigilacja obywateli, by niewygodnych wyłapać i albo przykleić im łatkę terrorystów, albo kryminalistów, albo sekciarzy i ich zniszczyć. To były bardzo e, obrzydliwe działania, już o nich wiemy. I tym samym mogliśmy zobaczyć prawdziwą twarz elit. Jaka ta mafia jest cyniczna, jak oni kłamią, jaką oni propagandę tworzą. A jeżeli tacy są, to jak my możemy wierzyć w to, co oni mówią? To, co oni za pomocą programów szkolnych przekazują młodzieży i ludziom, jak oni nich kształtują, jak im piorą mózgi w tych szkołach, jak ich tresują, robią z nich małpy. Wszystko to jest jedna wielka ściema. Media też dwoją się i troją, by przed społeczeństwem udawać, że dbają o, o społeczny interes, że tam ratują kogoś, że zbierają e, na, na akcje charytatywne, to i tamto. Dla biednych dzieci potrafią zbierać dla niepełnosprawnych pieniądze. A oni tymi działaniami tylko po prostu mamią ludzi, e, załatwiają kropelkę w morzu potrzeb, a morze potrzeb oni sprawiają odpowiednim systemem ekonomicznym, gospodarczym, w którym większość ludzi nie ma szans na nic. Oni są ustawieni, dziennikarz, e, wpływowy dziennikarz zarabia miliony złotych, czy milion dolarów rocznie. On ma wszystko i on udaje przed społeczeństwem błędnego rycerza, który ratuje ludzi. Wszyscy wielkie te gwiazdy, muzyczne też są takie dobre, takie, takie wrażliwe. Muchy by nie skrzywdzili i tak dalej. Wszystko to ściema. Każdy uczestniczy w tym całym cyrku. Nieprzypadkowo się w tym cyrku znalazł. Tylko tam największe kanale się pchają ludzie bardziej wrażliwi, delikatni szybko stamtąd znikną. Nie ma szans, żeby tam przetrwały jakieś y, szlachetne, dobre osoby. To jest tak obrzydliwy rynek, tak zakłamany, tak napełniony, y, ten medialny, show biznesowy, tak napełniony obłudą i kłamstwem, że trzeba być wewnętrznie naprawdę z tym zestrojonym, żeby w tym móc uczestniczyć. Człowiek, który ma jakąś godność, jakieś zachowanie, jakąś niezależność, no nie będzie uczestniczył w takim bagnie, bo powie, że no nie może, nie może, że, to już, że nie może być takim, takim bandziorem, który będzie ludzi robił, oszukiwał. Tak samo politycy w mediach oni się przedstawiają na no, no, no jako wspaniali ludzie, którzy dbają o dobro pokrzywdzonych, poprawność polityczna wobec mniejszości seksualnych, wobec mniejszości wyznaniowej. jakby takich posłuchać, to jeżeli tak jest, jak oni mówią, to byśmy mieli raj to dlaczego nie ma raju, a jest piekło? Jedna odpowiedź jest taka, że ten raj jest tylko wykreowany medialnie, by oszukiwać ludzi. I całe media są przesycone obudą, kłamstwem, oszustwem, by tak ukształtowywać ludzi, by interes był nie dla ludzi, którzy są zrobieni w trąbkę, ale był po stronie tej mniejszości, tej międzynarodowej finansjery globalnej, która skupia całe media, całe szkolnictwo, całą klasę polityczną, wszystkie biznesy, skupia w swoich rękach i doprowadza do tego, że oni zgarniają większość, a ludzie nie mają nic. Jak się mówi, że w Stanach Zjednoczonych różne są liczby, 1% ma 90% ileś procent majątku, 5% ma chyba 95% majątku, to są y, koszmarne liczby pokazujące, że y, globalny kapitalizm doprowadza do sytuacji, w której większość ludzi będzie klepać biedę, 95%, a 5% będzie żyło potwornym luksusie. Ale nie byłoby tak, gdyby ludzie oddolnie nie byli takimi małymi właśnie gnojami, którzy się pozorują na dobrych, na męczenników, na pokrzywdzonych. Każdy z nas, każdy, który krzywdzi zwierzęta poprzez y, wspieranie biznesu, mięsno-mlecznego, spożywając te produkty, których nie musi spożywać. Który bez żadnej żenady kupuje rzeczy z Chin, z wyzysku, z Afryki. Nie, oczywiście w dzisiejszych czasach pewne produkty trudno jest kupić chińskie. Ja też czasem muszę kupić, zrobić ten kompromis. Ale nie jest to na pewno ochota. Jest to walka o to, aby zawsze nie kupić z Chin. Jeszcze można do tego dołączyć Indonezję. Bangladesz i inne kraje, o których wiem, że jest tragedia. Indie też, straszne sprawy się tam dzieją. I ludzie akceptują, że korporacje, które rządzą właściwie światem, robią takie, taki wyzysk, takie bandytyzm. W tamtych krajach, pisze Made in China, Made in To, no, ludziom to nie przeszkadza, a potem ludzie się dziwią, że potem te korporacje, które w taki sposób traktują ludzi tam, będą traktować tu inaczej. I mi się wydaje, że no, oni tamtych źle traktują, a może i tam tym lepiej ale z nami będą dobrze traktować ale to trzeba zrozumieć instynkt przestępcy jeżeli ktoś jest przestępcą, który tam wyzyskuje okrada ludzi doprowadza do wyzysku nieletnich całych rodzin doprowadza do degradacji, do ruiny to on jak jest takim przestępcą to on nie przyjedzie tutaj jako dobry człowiek tylko on te przestępstwa ludzie też tu przenosił tak samo jeżeli ktoś Mhm. Akceptuje cały ten przemysł mięsno-mleczny, który do, no, traktuje zwierzęta w sposób tragiczny. Tu już nie można powiedzieć o jakichś przypadkach, gdzie gdzie są jakieś statystyczne elementy, ale one już też świadczą o tym, że akceptuje się to całe zło. Każdy maluczki człowiek to akceptuje. Akceptuje też magisterkę, bo stara się, aby dopchać swojego syna. Akceptuje koryto, akceptuje tą walkę, rywalizację. Większość katolików akceptuje też walkę z sektami, walkę z demonem, jeżeli ktoś jest bardziej religijny, bo jak mniej, to nawet nie rozumie tego, jest zakłamany, nie wie w czym uczestniczy, myśli, że to tylko dobro, miłosierdzie, Matka Teresa z Kalkuty, a to jest tak naprawdę walka z diabłem, a diabłem jest każdy, kto nie idzie tam i nie płaci na tace. Każdy jest diabłem, my wszyscy jesteśmy diabłami, weganie są diabłami, mistycy są diabłami, każdy jest diabłem, kto tam nie płaci. No i teraz większość Polaków na przykład idzie do kościółka, wrzuca na tacę, wspiera to i, i, i współodpowiada za to. I Można by tak mnożyć przykłady pokazujące, jak bardzo powierzchowna i obłudna jest ta dobroć poszczególnych ludzi i dlaczego z tego właśnie wszystkiego kreuje się taki system, a nie inny. System jest wart większości społeczeństwa. Tak to mniej więcej wygląda. Jedynym sposobem jest rewolucja mistyczna zaczynająca się od każdego z nas, wychowanie, alternatywne wychowanie, znalezienie dróg wychowywania poza szkołą, uciekać od szkoły, uciekać od szkolnictwa, uciekać od mas mediów, uciekać z całej tej propagandy, alienować się od życia społeczno-politycznego w sensie uczestnictwa w tych świętach narodowych nacjonalizmy też należy wyrzucić. One tak naprawdę są potem powodem wojen, agresji, traktowania ludzi z innych narodów gorzej. Wszystko to powinno być usunięte. Powinien być nowy ład, w którym każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest Żydem, Rumunem, Murzynem, kimkolwiek, on jest człowiekiem akceptowanym, dlatego że jest człowiekiem. I tutaj powinny być takie ogólnoludzkie, symbiotyczne podejście, a nacjonalizmy narodowe wiążą się właśnie z utrzymaniem tej tradycji, która już była od wieków ukształtowana przez fałszywą religię, fałszywą propagandę. Tam jest tyle kłamstwa, że utrzymywanie tego to utrzymywanie systemu. Weźmy przykład Rosji carskiej. Rosja carska upadła, wybuchła rewolucja leninowska, bandycka, zbrodnicza. Nie uznajemy jej, nie jest to żadna lewicowa rewolucja. Chcą lewicy przypiąć działania Stalina i Lenina i doszło do sytuacji, w której no, carat upadł. Idealna sytuacja, zbrodnicza władza została zniszczona, jest rewolucja, ale ludzie tak naprawdę po tej rewolucji tylko zniszczyli struktury władzy, ale sami się prawie nie przemienili, zostali tacy sami. Chwilę potem powstał stalinizm, właściwie nowy carat. Się, stał nowym carem. Partia się stała nową monarchią. Wszystko było właściwie to samo. Formy się zmieniły, nazewnictwo się zmieniło. Jedna osobowa korporacja Józefa Stalina i partii rządziła Związkiem Radzieckim tak jak kiedyś. Car rządził, panoszył się, robił z ludźmi co chciał. A że to przybrało jakieś tam lewicowe hasełka, które były popularne nie w Rosji, ale na całym świecie, gdzie ludzie zdobywali robotniczą świadomość, lewicową dzięki temu na zachodzie doszło do równouprawnienia, do emerytur, rent. Ta lewicowa świadomość na zachodzie przyniosła jakiś skutek. W Szwecji widzimy, w Norwegii, w Finlandii, w Niemczech w latach 80. To jest lewicowa świadomość. Te hasełka lewicowe zostały przejęte przez bandziorów rewolucyjnych ze Związku Radzieckiego. Upadła stara władza, ludzie się nie zmienili i powstała nowa władza podobna do starej. Suma summarum, zgodnie z z ideą taką głębszą, co wysyłasz to wraca, to wszystko, co było kiedyś, wróciło w innym opakowaniu. Śmierdząca ryba, jeżeli zmienimy jej opakowanie, dalej będzie śmierdzącą rybą. Niezależnie tego, czy opakujemy to hasełkami lewicowymi, czy jakimikolwiek. Innymi słowy, rewolucja, by mogła się powieść, nie wystarczy tylko zniszczyć elit, co jest ważne, chociażby, żeby ich pokarać. Ale żeby z tej rewolucji wynikło coś więcej, Niż tylko kara dla tamtych, co jest bardzo ważne i już dlatego warto zrobić tą rewolucję, aby pokarać się zbrodnicze elity, które nas wszystkich niszczą i nie dają nam prawa żyć. Albo jesteśmy niewolnikami, albo nas nie ma. I, I to jest cel sam sobie, już dlatego warto zrobić rewolucję. Ale dobrze przy okazji tej rewolucji zrobić rewolucję każdego z nas, by nie wróciło stare, a stare wróci jeżeli zostanie Watykan, jeżeli zostanie szkolnictwo, tak jak po 89. Szkoły zostały, religia została, inne rzeczy zostały i dalej jest syn nawet 10 razy gorszy, bo religia fałszywa katolicka, która się rozpanoszyła w Polsce po 89. Jeszcze bardziej wzmocniła zło, potem i jeszcze bardziej doprowadziła nas do całkowitego zaprzedania się zachodowi, elitom i zrobiono z Polaków, mużynów Europy. Brak przemiany mentalnej, brak samokrytycznej oceny własnej osoby, przemienianie się, odrzucanie błędnych elementów tradycji religijnej, szkolnej itd., wchodzenie na nowy wymiar myśli symbiotycznej, oczywiście odrzucenie mięsożerstwa jako praktyka na poziomie kanibalizmu. Ludzkość odrzuciła kanibalizm, bardzo fajnie, nie pożerają się nawzajem. Teraz czas na następny etap, odrzucenie Półkanibalizmu, czyli, pożera... Pół czyli pożerania naszych młodszych braci, jakimi są zwierzęta. To jest kolejny etap Fałszywe nauki o tym, że jest to niemożliwe, bo, bo mięso jest niezbędne, już zostało obalone w XXI wieku bardzo dobrze. Dzięki globalnym informacjom z całego świata nie dało się już utrzymać w tajemnicy, że żyje kilkaset milionów wegetarian, wegan w Indiach i nie mają niedoborów żelaza białka i tak dalej, również wiele badań, które są powtarzane doprowadziły do tego, że największe towarzystwa dietetyczne, amerykańskie i inne, musiały uznać dietę wegańską jako w pełni doborową na każdym etapie życia. No wyjąwszy może to nieszczęsne B12, ale to też jest jeszcze dyskusja i to jeszcze nie jest jasne. Witamina D i B12 przydaje się też mięsożercom, bo mięso przemysłowo produkowane nie ma już takiego składu jak to stare jak kiedyś ludzie, jak jedni nieumytymi rękami, to w jakiś sposób to by 12 mogli dostarczać. No a przebywając często na słońcu witamina D była dostarczona i też y, potrzebowali jej mniej, bo wegańskie organizmy lepiej sobie radzą z mniejszymi ilościami różnych składników między innymi wapnia, żelaza itd. Tak i funkcjonują bardzo dobrze, to już zostało poudowodniane. I na skutek tego rzekoma niezbędność mięsa jest obalona, tym samym nie ma żadnych aspektów, które by pozwoliły utrzymać sadystyczne traktowanie zwierząt w rzeźniach. Tu mamy już ten element całej tej tradycji mięsnej. To jest wszystko powiązane z tradycjami narodowymi, religijnymi itd. Ofiary ze zwierząt. To wszystko musi być uznane za, za patologię, Patologie kanibalistyczne, półkanibalistyczne, czyli pożeranie zwierząt, patologie Walki diabła i szatana religijne, patologie pchania swojej rodzinki poprzez magisterkę na stołek, aby nie musiał tyrać, zamiast stworzyć system, w którym nikt nie będzie musiał tyrać, każdy będzie pracował z pasją, wykorzystanie najnowszych technologii, aby skomputeryzować produkcję, aby uczynić świat lepszym, wykorzystać możliwości, to nie. Powrót do starej mentalności, do zaprzaństwa, do wypychania jeden drugiego, rywalizacji agresji, a wszystko trzyma stare wychowanie. Stara mentalność religijna, szkolna i tak dalej. To wszystko jest tworzone Rodziny i ojciec z dziada na pradziada, matka przekazują te dzieciom, katują dzieci, robią z nich debili. I to musi być usunięte, bo jak tego nie będzie usuniętego, to Ziemia nie będzie trwała, nie ma szans. Już widzimy rozrost ludzi do 7 miliardów. Już widzimy ekologiczne problemy. Już widzimy nuklearne zagrożenia. Już widzimy ekonomiczne, coraz większe rozwarstwienie i coraz większa pazerność i rozpanoszenie się elit. To zmierza do zagłady. Jedyny ratunek zerwanie z tradycjami mentalnymi, wychowanie społeczeństwa oddolnie, wypchanie elit poprzez dokonywanie sprawiedliwego sądu, pokaranie sprawiedliwe, aby ludzie wiedzieli, że za zło jest kara, za dobro jest nagroda i aby już więcej nie chcieli liczyć nic zła, bo widzieli, czym się to kończy. Musi być sprawiedliwość. Nie może być rozciąkania, bo rozciąkanie będzie tylko dawało bodziec znowu kolejnym władzom do popełniania przestępstw, do ustawiania wszystkiego cynicznie. Władza ma ogromne możliwości, aby manipulować ludźmi za pomocą szkolnictwa, mediów i tak dalej. To też musi być zreformowane. Trzeba zerwać z uniwersytetami, magisterką. Nacisk powinien być składziony na indywidualne wychowanie każdej jednostki poprzez tworzenie baz internetową wiedzą, dawanie indywidualnych pomocy naukowych dla jednostek, które się interesują różnymi dziedzinami, czy to muzyką, czy to historią i ewentualnie gdzieś jakieś luźne wykłady bez magisterki, gdzie chodzą ludzie zainteresowani na przykład historią, sumeru idą na jakieś takie luźne wykłady, gdzie jakiś fachowiec na ten temat mówi, nie ma żadnych stopni, nie ma żadnego zdawania egzaminów, jest tylko samorealizacja mentalna. Taki alternatywny model wychowawczy, jeżeli chodzi o sposób edukowania, powinien nastąpić wykorzystując internet i wszystko. Ja mówię tylko ogólnie, żeby powstał nowy system edukacji, trzeba by zebrać z całego świata najlepszych specjalistów, dać im powiedzmy, 5 lat czasu, aby się zastanawiali, jak stworzyć taki bardzo skomplikowany, y, globalny system nowoczesnej edukacji, kształtującej indywidualnie jednostkę, nie nietresującej, nie jak w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, dla wszystkich jedne kierpce, jedna wiedza, jedna den, ale dające każdemu możliwość dopasowania do siebie swojego kształtu buta i chodzenia tak, jak trzeba, gdzie każdy może się kształcić. Wykształcone społeczeństwo mądre to suma summarum coraz mądrzejsze rozwiązania również technologiczne, coraz większe wykorzystanie energii jądrowej, aby dawać ludziom prąd, energię, coraz silniejsza komputeryzacja, rolnictwa i tak dalej, coraz mniejszy wysiłek, coraz mądrzejsze rozwiązania technologiczne. Wszystko to doprowadzi do, musi doprowadzić w pewnym momencie do dobrobytu. Ten dobrobyt jest w stanie zaistnieć tylko warunka intelektualnego społeczeństwa wychowanego indywidualnie, nie jak dzisiejsza edukacja, która mi bardziej przypomina produkcję krasnali ogrodowych, zamiast kształtowania jednostki na mądrą. Obecnej bandyckiej władzy najbardziej zależy na tym, aby wytępić ludzi mądrych, bo to ludzie mądrzy mogą wskazać na błędy, mogą rozszyfrować propagandę i interesuje się ludzi na krasnali ogrodowych gdzie mają siedzieć cicho i mają pracować i każdy kombinuje, jak się wbić w korytko, jak załatwić sobie kasę, żeby mieć Mercedesa, wille, szpanować jakąś tam swoją, nazwijmy to dziewczyną, laską, jeden drugiemu na nazwić, żeby wpływał. To jest właśnie, to są właśnie pragnienia ludzi małych, ludzi prymitywnych. Oni ten system napędzają i doprowadzają do tego, że. Mamy ogromne możliwości technologiczne, a one są w żaden sposób nie wykorzystane. Tylko wąska grupa elit korzysta i to tak korzysta, że i tak na bajpasach siedzą. Także rewolucja jest niezbędna, ale dobrze by byłoby ta rewolucja była mądra, która usunie to, co powodowało system bandycki. Fałszywa religia, fałszywa edukacja, i fałszywa tradycja, która wynika z tej propagandy medialno-szkolnej, która od tysięcy lat jest kształtowana. Już w Sumerze, w Egipcie propaganda była kształtowana i to było przekazywane z władzy na władzę, więc władza wyszkoliła się przez tysiące lat i wie, jak ludzi oszukiwać, wie, jak ludzi robić w trąbkę za pomocą religii, straszenia religijnych, szantaży i innych, za pomocą szkolnictwa, jak ich motywować, by każdy myślał tylko o własnym interesie, kosztem innych. To wszystko już bardzo dobrze działa. Jest tak wtłoczone w społeczeństwo, że władza już niewiele musi mówić. To już w tradycji rodzinnej jest. Człowiek myśli, a to jest moja własna tradycja, ale ta jego własna tradycja z na pradziada ona nie powstała znikąd. Ona jest skutkiem właśnie tego wtłoczenia, tej propagandy nachalnej, i to się tak ukształtowywało te różne tradycje, czy to żywieniowe, czy coś to nie wzięło się znikąd to przez tysiące lat władza bandycka kształtowała i to do dzisiaj funkcjonuje dlatego tradycja nie jest czymś moim, swoim jak niektórzy moim, swoim, jak niektórzy myślą to jest narzucona propaganda od tysięcy lat przez władze Sumeru Egiptu, potem z Sumeru to przeszło do Babilonu z Babilonu przeszło i do Asyrii, z Asyrii przeszło do Grecji, z Grecji przeszło do Rzymu, z Rzymu przeszło do Watykanu. Watykan jako e, katolicka Europa opanował większość Europy, m.in. Polskę, e, no, Rosja prawosławna i inne też przejęły te elementy tej, tego właśnie typu propagandy i ta propaganda od Sumeru trwa do dziś. Jeszcze jak słynny Władca Sumeru powiedział: Szulgi, powiedział: Moje szkoły, które ja stworzyłem, nigdy się nie skończą, będą trwać i trwać. On to powiedział kilka tysięcy lat temu, i do dzisiaj te słowa jak proroctwo funkcjonują. Jak on stworzył szkoły? Szkoły miały tworzyć klasę urzędniczą, urzędników, którzy będą kontrolować ludzi. To nie były jakieś placówki edukacyjne. To były placówki kształtowania klasy urzędniczej, która miała za zadanie kontrolować ludzi podatkami, spisami. Oni się uczyli pisać na klinach, kto płacił podatek, kto co zrobił. Na klinie pisano donosy na ludzi. To był system kontroli. On więc kształtował sobie za pomocą szkolnictwa kadrę, która miała za zadanie pilnować, kontrolować i wyzyskiwać lud. I dzisiaj ten system szkolnictwa jest podobny. Tam się kształtuje ludzi, żeby pracowali potem w urzędach, w szkołach, w bankach itd. Tak są to urzędnicy obecnego systemu zagłady, a nie ludzie, którzy są kształtowani na ludzi mądrych, intelektualnych itd. Tak mogą być jakieś wyjątki od tej reguły, mogą być jakieś tam... Nie ma tak czarno-biało, bo to wszystko musi być rozmazane. Tutaj trzeba stwarzać pozor jakiejś wolności itd., tak żeby to było niby kolorowe, żeby ludzie chcieli to robić na tym polega też propaganda że przedstawiamy w ładnym opakowaniu zło aby, aby ludzie to kupili aby ludzie to wchłaniali i żeby to ochotnie robili dlatego społeczeństwo składa się nie wiem w ilu procentach z użytecznych idiotów Mi się wydaje, że oni wspierają tradycje patriotyczne że oni są dobrzy, że to jest w porządku szlachetne i tak i robią za użytecznych idiotów takich władza potrzebuje Część trzon tego stanowią cyniczni ludzie, którzy ustawiają wszystko tak, jak z elitą pasuje, a większość to użyteczni idioci, którzy powtarzają propagandę ślepo, bez, bez refleksji, bez namysłu, jakie skutki przynosi ten system. W ogóle na tym się nie zastanawiają. Nie mają takiej autorefleksji, bo autorefleksja wynika m.in. z wyciszenia, z medytacji, z odosobnienia, z przerw pracy. A to w tym systemie jest zwalczane. To jest traktowane jako darmozjactwo, jako nieróbstwo. To jest wszystko celowo robione przez obecny system, aby ludzie by musieli pracować ciężko i, i, i nie znaleźli tego właśnie czasu na autorefleksję. Co ja robię? Co ja robię, że ja pracując w tym urzędzie, ja sprawiam że ludzie są okradani z podatków, na przykład w urzędzie celnym. Ludzie są okradani z podatków, Zabierane jest im. I, i, I ostatni grosz, co ja robię? Takiej autorefleksji nie będzie u, u, u zwykłego śmiertelnika. On nawet na taką autorefleksję nie ma czasu. On jest spędzony. To musi kupić tamto, musi jechać na wczasy, musi zrobić to, to, to, to. Nie, wyciszenia nie może być, bo to już by mogło spowodować autorefleksję, co ja robię. Jak moje uczynki wpływają na całe społeczeństwo? Czy ja robię dobrze, nie? Ja muszę być dobry. Muszę sobie mówić, że jestem dobry. Muszę oszukać rzeczywistość. Muszę obamić y, sam siebie i w ten czas będę mógł bardziej moty motywacyjnie, agresywnie robić. I to by tak można nieskończoność y, jeszcze wiele godzin opowiadać o tym, w jaki sposób mentalnie ustawiony jest system oddolnie i dlaczego ten domek z kart, który jest bardzo kruchy, bo się opiera na jednym procencie czy kilku procentach cwaniaczków, trwa. Jak to jest, że ta mafia potrafi właściwie bez żadnej bez żadnych środków przymusu jakiegoś większego policyjno-wojskowego spokojnie funkcjonować i całe społeczeństwo na nich haruje, robi. To jedyna odpowiedź jest taka, mentalność ludzi do tego doprowadza. Chcesz wygrać rewolucję, zrób ją najpierw we własnym wnętrzu, przekształć się, zrób to, ty zawarcz o to, by zrobili to inni wokół ciebie i w ten czas możemy wywołać powstanie kościuszkowskie. Czyli każdy, to jest taki żart, że każdy kupuje kosy i idziemy na parlament, nie, odebrać swoje. Nie? Może to jest żart i zaraz to wytną, ten fragmenci i zrobią ze mnie jakiegoś bandziorania, ale to już mało, dla mnie ma małe znaczenie, bo to absolut, ani ludzie ustalają, kiedy mój kres nastąpi. No, to tyle. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia, do widzenia.